ja nie zgrabiasz? Dobre sobie, jeśli zechce wszystko zrobię. Mój drogi, a kto na wiosnę, gdy się wdrapywał na sosnę, to cztery gałęzie złamał i w wpadł w hamak? Hmm. Ale to jeszcze nie wszystko. Pamiętasz, mi się, mrowisko? Pamiętam. No i co z tego? Ja ci przypomnę, kolego na mrowisku tym musiał, a potem tarzeć się musiał, kto wołał zabierzcie mrówki i drapał własne Pytam, szukając miodu doczekał słońca zachodu w pokrzywach. Hmm, pokrzywa pali. Dopiero kretcie ocalił. A kto wpadł w bagno na łące? A kogo? Cztery zające ograły wczoraj w Chińczykach. Hmm. No z do gniazda os wtyka. Kto mu próbował, a potem długo chorował? Hmm. Mógłbyś być jak inne, misie. Słyszysz, misiu? Nie chcę, misie. Szkoda słów, próżna rozmowa. Niech się w swoje futro schowa i niech w bajce sam zostanie. Cześć, moje uszanowanie. Na nic mi się nie przydacie, tylko ciągle pouczacie. <grym> A jednak trochę racji mają. Nie, eee, gadają i gadają. Pozwól, że papuga Ara, która pomóc tak się stara, będzie Twoim przyjacielem. Czy to wiele?